Otwórzmy drugi list do Koryntian Drugi rozdział I wersety od 5 do 11 Jeśli wtedy ktoś zasmucił nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele Was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, Wy raczej powinniście przebaczyć Mu i dodać otuchy, aby Go przypadkiem nadmiar spódku nie pochłonął. Dlatego proszę Was, abyście postanowili okazać Mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby Was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni komu zaś wy coś przebaczacie temu i ja gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa aby nas szatan nie podszedł jego zamysły bowiem są nam dobrze znane Chciałbym zwrócić uwagę na ten jedenasty werset aby nas szatan nie podszedł jego zamysły bowiem są nam dobrze znane mamy tu do czynienia zapewne w, w koryncie do czynienia z jakąś osobą która skrzywdziła zborowników zbór została jakaś kara nałożona i Paweł wskazuje jak powinniśmy postępować dlaczego ten werset te wersety Słowa Bożego. Dlatego, że w jednym ze zborów była taka sytuacja, o której rozmawiałem z Pastorem Baszem. Może <tryk> nawet jest taka sytuacja, że pewne osoby odeszły ze zboru chrześcijańskiego w jakichś takich właśnie, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, kontrowersyjnych okolicznościach doszło do jakichś konfliktów doszło do jakichś tam trudnych rozmów zapewne poobrażały się te osoby odeszły z kościoła i przez wiele, wiele lat tak naprawdę były poza marginesem życia chrześcijańskiego ich życie z tego co wiem nie należało do, do po pierwsze do wzor wzorcowych a po drugie na pewno nie było im dobrze i lekko ale dzięki jakiegoś czasu w tym samym zborze Bóg wzbudził ludzi wierzących, którzy modlili się o takie osoby. Bóg wlał w serce wierzących ludzi w tym kościele pragnienie, głębokie pragnienie modlitwy i wołania do Boga o takie osoby, które gdzieś kiedyś były bardzo gorliwymi czasami chrześcijanami i z jakichś przyczyn po prostu gdzieś zabłądziły, gdzieś, gdzieś obeszły. I, i ci ludzie modlili się w tym zboże o takie osoby więcej próbowali i nawiązywali kontakty z takimi osobami Dzwonili, chodzili zaczęli świadczyć tym ludziom z powrotem i te osoby zaczęły się pojawiać w kościele chwała Bogu, prawda w Słowie Boże znajdziemy takie odniesienia to jest radość w niebie, gdy się grzesznik nawróci z powrotem i pamięta. Natomiast postawa serca wielu osób w tym zborze spowodowała, że, że znowu zaczęło dochodzić do różnych trudnych sytuacji. I to z ludzi na świeczników w zborze. Okazuje się, że przez tyle lat te osoby nie potrafiły w swoim sercu Wybaczyć. I żyły w tym służąc dworze. I wierzę w to, że też na pewno nie czuły się dobrze przed Panem. Z kolei te osoby, które odeszły ze zboru, jednym z powodów, dla których nie nie wracały, nazwijmy to, to było to, że bały się odrzucenia, że bały się znowu jakichś konfliktów. I wydawać by się mogło bardzo taka no, prosta, prozaiczna sytuacja Ale W tym zboże po prostu Dochodziło do I cały czas dochodzi do Zranień, nieporozumień, zupełnie niepotrzebnych I Paweł diagnozuje taką sytuację Na szczęście oni mieli Pawła Który napisał do nich w liście Który dobrze znał zamysły szatana i pisze wyraźnie proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął i Paweł wiedział dokładnie jakie są zamysły szatana wobec zboru, wobec Kościoła Bożego o jakie zamysły tutaj chodzi rozbić, zniechęcić, zbudzić nienawiść, żeby nie było jednomyślności wśród wierzących. To są proste zamysły szatana. Jak powinniśmy postępować w takiej sytuacji? To jest bardzo wyraźnie napisane, ale otwórzmy jeszcze Ewangelię Mateusza. 18 rozdział. 18 rozdział, werset 21. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus. Nie powiadam Ci do 7 razy, lecz do 77 razy. W Angeli Łukasza, gdy jest mowa o tym samym,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 Czyli ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą. I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, aby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. To jest najważniejszy powód, bracia i siostry, dlaczego mamy wybaczać. W każdej sytuacji zawsze i bezwzględnie. Trzydziesty werset jeszcze raz. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeżeli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Uważam, że to jest, znaczy do niedawna jeszcze myślałem, że to w naszej kulturze jest polskiej problem, prawda? Mówi się, że gdzie Polacy, to gdzie dwóch, to tam trzy partie i trzy, nie wiem, ludzie u nas nie potrafią sobie wybaczyć jak w dużej mierze jak popatrzycie na to, co się dzieje w mediach chociażby podziały jakieś partyjne, jakieś inne, których nie mam zamiaru się rozwijać, bo to jest dla mnie to jest plugastwo wszystko. Nie potrafią ludzie sobie wybaczyć i brną, po prostu w ślepą uliczkę nienawiści wzajemnej. I zamiast dbać nasi politycy o losy państwa o nas, o to, żeby nam się jakoś normalnie żyło, żeby państwo funkcjonowało, to po prostu tarzają się w nienawiści wzajemnej w braku odpuszczenia i. Jest to bardzo przykre. Jednakowoż ostatnio rozmawiałem z kilkoma innymi ludźmi, że to nie jest tylko nasza domena. Tak po prostu się dzieje. Tak się dzieje w innych krajach. Po prostu ludzie nie potrafią sobie odpuszczać. Co gorsze właśnie, gdy to się stanie wśród wierzących ludzi. O czym jest mowa tutaj w tym fragmencie? O czym Pan Jezus mówi? Ja myślę, że tak naprawdę w roli tego sługi może każdy z nas się postawić. Bo przecież to my jesteśmy, w którym podczas modlitwy to było, słyszałem, podczas pieśni naszych, które śpiewamy, to my jesteśmy sługami Bożymi. Tak się mienimy, tak się nazywamy. To w końcu nam, a nikomu innemu Jezus Chrystus odpuścił wszystkie grzechy. Wszystko nam odpuścił. Cały dług. Nie masz zapisu dłużnego. Oczywiście jesteśmy mu za to wdzięczni. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że nie potrafimy odpuścić komuś, a uwierzcie mi, ja wiem co mówię. Czasami latami to wiecie, gdzieś w sercu jak rak drąży człowieka jakieś takie nieodpuszczenie winy, to zachowujemy się dokładnie tak jak ten sługa niewierny wierzę, że to dotyczy nie tylko relacji między wierzącymi ludźmi. Przecież zranienia takiej jakiejś przeszłości gdzieś wobec naszych, nie wiem, krewnych rodziny. Tak samo nas będą niszczyły jak każdy inny sposób. Nie wiem, niewybaczenia, czy jak to nazwijmy. W mojej rodzinie, w mojej żonki, w rodzinie mam przykład, że ludzie latami się po prostu do siebie ojciec z matką, czy tam, nie wiem, brat z siostrą, latami potrafią się nie odzywać do siebie. Mieszkając, wiecie, w dwóch miejscowościach obok. Tylko dlatego, że ktoś coś powiedział, albo, nie wiem, zbudował jakiś większy dom. Strzelam je. Po prostu zupełnie w tej chwili, wiecie, abstrahuję. I latami nie odzywają się do siebie i jak przychodzą koło siebie, przychodzą koło siebie na ulicy, to się odwracają i udają, że się nie znają. Brat i siostra. tamtych ludzi możemy zrozumieć w pewnym sensie oni nie są nowonawrodzeni, możemy się modlić o nich ale jeżeli takie rzeczy są w sercu wierzących ludzi, mieniących się wierzącymi sługami Bożymi, to myślę, nie ma wybaczenia jeszcze raz przeczytam wam 31 werset, który jakoś mnie się bardzo mocno dotknął, gdy przygotowywałem się do ogłoszenia słowa taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego, bratu swemu Także bracia i siostry, jedna ważna rzecz. Jeżeli jest coś takiego, jeszcze w Twoim sercu, w moim sercu, podajmy swoje serce. Odpuszczajmy. Starajmy się zrobić wszystko, żeby tę sprawę naprawić, rozwiązać. Żeby nie było takiej sytuacji, w której... Ja znam takie sytuacje z życia. Czy tamta osoba na przykład tak się zdarzy, że, nie wiem, umrze. I wtedy człowiek czuje się tak dziwnie trochę. wam świadectwo jedno z mojego życia. To było bardzo, bardzo dawno temu, gdy byłem jeszcze studentem. Część z Was na pewno to świadectwo jest znane, ale ono bardzo mocno do mnie przemawia. Gdy gdy popadłem na uczelni w bardzo poważny konflikt z jednym nazwijmy to chyba z wykładowcą z wykładowców, Zaczy chodziło o kulturę fizyczną czyli sport na zajęciach doszło nawet do przepychanek, prawie do rękoczynów, ja wówczas byłem nie dość, jeszcze bieżącym człowiekiem już od wielu lat to jeszcze służyłem Bogu w organizacjach studenckich, chrześcijańskich zaczęliśmy się przepychać w jakimś sensie. Moja drużyna, nazwijmy to w cudzysłowie, tam nie przytrzymała na szczęście, także nic złego się nie stało. Jego, jego przytrzymała. I powiem Wam szczerze, rok czasu, rok czasu, Duch Święty przemawiał do mojego serca, żebym rozwiązał ten problem. Ale wiecie, jak to jest zawsze tak. Może jeszcze nie dzisiaj, może jutro, a może... A może ja może nie jestem winien, przecież to on zaczął. Rzeczywiście on jakby sprowokował tą sytuację. Wymówki jesteśmy bardzo płodni. Podejrzewam wszyscy w szukaniu wymówek. widzę po moich kochanych scenariach to wygląda. Nigdy żaden nie jest winny z nich. Po prostu w pewnym momencie powiedziałem, wiecie co, no ja nie chcę być już sędzią, bo to jest niemożliwa sprawa to załatwienia. Przez bardzo źle to wysłałem jednego do jednego pokoju, drugiego do drugiego pokoju i przez jakiś czas jest cicho dom. Ale tutaj ten, powiem Wam szczerze, że ta sytuacja miała niesamowicie jakiś taki druskocący, no niby, wiecie, na sytuacja. sytuację, bardzo zły, zły wpływ na moje życie duchowe. Jakoś tak dziwnie się czułem. I po ponad roku czasu, słuchajcie, kiedyś nie wytrzymałem, poszedłem do niego siedział tam gdzieś w tym gabinecie wykładowców, kularki na oczach i wszedłem do niego jak mnie zobaczył, to nie wiem chciałem, żeby tak się przestraszył chyba trochę się zastanawiał, czy przyszedłem rozwiązać po męsku ten problem a ja wszedłem do niego i powiedziałem mu, tylko pamiętam, że że źle się z tym czuję i przyszedłem go przeprosić za tą sytuację Proszę Boże, żeby mnie wybaczył. I chciałem wyjść, bo też nie wiedziałem, jak on zareaguje. To był bardzo taki agresywny człowiek. A on wiecie, jak zareagował? Zadał mi pytanie, które chciałby każdy chrześcijanin usłyszeć w takiej sytuacji. Zapytał się mnie, co spowodowało, że Pan do mnie przyszedł prosić mnie po takim czasie o wybaczenie. I powiedziałem. Także myślę, że mam nadzieję, że nie ma w sercu waszych, waszych sercach takich jakichś tam problemów nie, niewyleczonych, ja to nazywam zranień. Ale jeżeli są, jeszcze raz apeluję bracia i siostry, jeszcze pokutowali jeszcze dzisiaj jak najszybciej, padli przed Bogiem na kolana i starali się rozwiązać to, bo tak ja wierzę w to, że to może być bardzo poważnym przeszkodą na Waszej drodze z Waszej chęci służby Bogu. Zresztą jest wiele, wiele innych fragmentów, które nas zachęcają do takich rzeczy. Jest też napisane w Słowem Bożym, że jeżeli idziesz do sądu, czy procesować coś z bratem, to zawróć. Otwórzmy jeszcze Ewangelię Łukasza, szósty rozdział. 6 od werseta 27 również tak się nad tym zastanawiałem to są bardzo znane w większości fragmenty słowa Bożego. szósty rozdział 27 wiersz Ale wam który, którzy słuchacie powiadam miłujcie nieprzyjaciół waszych dobrze czyńcie tym którzy was nienawidzą błogosławcie tym którzy was przeklinają módlcie się za tych którzy was krzywdzą Temu, kto się uderzy w policzek, nastaw i drugi, a temu, kto ci zabiera, płaść i sukni nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na no jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie. Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza. I synami najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz. Was. To dosyć twarda mowa jest. W dzisiejszych czasach zawsze pewnie była takową. Policzek nastawić. Ktoś nie uderzy, to co? Jakoś poprosić go może. Albo poczekać, aż drugi uderzy. Nie wiem. Ale myślę, że kwintesencją tego słowa i tego, o czym mówię dzisiaj, to w każdej takiej sytuacji trudnej, bo takie sytuacje zdarzają się na świecie, zdarzają nam się w życiu, przecież żyjemy, chodzimy, ci, którzy z nas pracują, to przecież wiemy, ile czasu spędzamy w pracy i różnie bywa z naszymi szefami, ładnymi kolegami, przyjaciółmi, z rodziną. główny problem, moim zdaniem, tych wszystkich rzeczy które można zdiagnozować jest w tym że zbyt często albo nie może nie zbyt często, że w ogóle w naszym życiu w relacjach z innymi ludźmi stawiamy siebie na piedestale myślę, że to jest główny problem ja nie wiem, czy słyszeliście na filmie, mi się to strasznie podobało jak jeden z ludzi powiedział że moja mojszość jest najmłodniejsza. No tak jesteśmy, niestety, czasami. Zapomniałem jeszcze o relacjach małżeńskich. Moja mójszość jest najmłodsza. Bóg te relacje, jak wiadomo, układa jakiś porządek tutaj. Nie chcę, jakby, ingerować w związki, ale generalnie. Jest to nasz olbrzymi problem. Problem starszych tego zboru, o którym mówiłem. To był mój problem po prostu w relacji z tym człowiekiem. Że on ośmielił się mnie dotknąć, nie wiem, popchnąć czy coś. I uraził, wiecie, tą moją, moje ja, moją dumę, nie wiem jak to nazwać. Podobnie w pracy nie ma problemu, jak przyjdzie do Was szef i powie coś miłego, fajnego, albo każe Wam robić coś, co robicie robić i tak. To nie sprawia żadnego kłopotu. Gorzej jest, jeżeli jest to zupełnie coś odwrotnego, co też się pewnie zdarza. przecież to jest olbrzymi problem współczesnego chrześcijaństwa. W kościołach. problem po prostu z tym, że stawiamy na piedestale zamiast Jezusa, zamiast Boga siebie, w relacjach, w związkach wszędzie, gdzie jesteśmy a otwórzmy jeszcze może Ewangelię Mateusza 22 rozdział jak to powinno wyglądać 34 werset lecz gdy faryzeusze usłyszeli że zamknął usta saduceuszą saduce zgromadzili się wokół niego a jeden z nich znawca zakonu wystawiając go na próbę zapytał nauczycielu które przekazanie jest największe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 Jakbyśmy tak popatrzeli, wiecie, działania na zbiorach, znaki większości, mniejszości, równości, to jest Bóg, prawda? On jest najważniejsze, powinien być najważniejszy w naszym życiu. I to tak daleko ważniejsze, że ten znak, wiecie, większości to powinien być gigantyczny, ten daleko, daleko nic. I co? Bliźni jest. I to jest znak równości postawione słowo Boże ja to tak odbieram że nigdy w życiu nie powinienem być znak większości ja, w relacjach ja a bliźni wiecie o co mi chodzi, może o postawę mojego serca będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego wierzę w to, że jeżeli rzeczywiście będziemy tak podchodzić do życia do relacji z innymi, właśnie takiej pokorne, spokorną taką postawą, to wierzę, to i wiem, bo tego doświadczyłem, bo Bóg błogosławi. Jeżeli chcemy służyć Bogu, tak naprawdę służyć, I nie myślę tutaj o o uczestnictwie aktywnym w niedzielnych nabożeństwach. To jest minimum. To myślę, że nie powinno być absolutnie w naszym sercu takich właśnie rzeczy, takich postaw. A jeżeli mamy z tym problem, to mamy Boga, który jest Bogiem Wszechmogący, który w swojej łasce wyciąga nas z różnych tarapatów z różnych rzeczy i który przede wszystkim chce naszego dobra a ja wierzę w to, że jest dla nas dobrą rzeczą żebyśmy mieli właściwe i prawidłowe relacje z innymi ludźmi przede wszystkim z Boże żebyśmy, wiecie ja sobie w ogóle dzisiaj tak na to patrząc nie wyobrażam w ogóle jak ja miał w takim kościele siedzieć wiecie, i ktoś siedzi kogo jakoś tak nie wiem, no no uśmiecham się do niego, nie? No przecież to tak wypada, nie? Nie wypada, żebym się nie uśmiechał do brata czy do siostry w kościele. Nie? Ale w moim sercu coś, coś jest takiego, wiecie, niedobrego. Jak ja tam mam się modlić w takim kościele do Pana? Kiedy on siedzi po mojej prawej stronie ręce, albo nie wiem, przede mną nie widzę jego głowę z tyłu, albo jej, nie wiem. Przecież to nie jest łatwe chyba. a mówię to z autopsji i z tych sytuacji, że to potrafi trwać latami i, i, i Paweł, apostoł Paweł doskonale wiedział, to zdiagnozował to jest diabelska robota powiem wam jeszcze taki może anegdotyczny przykład, który mi się zawsze podoba jakoś tak przemawia do mnie plastycznie, obrazowo nie wiem, czy ktoś z Was widział taki film animowany pod tytułem Rybki Sferajny. Może niektórzy widzieli. Taki film, taki sobie. Nie polecam może. Chociaż dzieciom się podoba na pewno. Ale jest tam taka scena niesamowita. To schodziło o to, że w tym całym oceanie, gdzieś jakaś rafa, oczywiście rekiny, tam jakieś tam ważniejsze rekiny, mniej ważne rekiny, jakieś tam meduzy parzące. Także tam był jakoś tam ważne, mniej ważne, tak jak łańcuch pokarmowy. I cały problem powstał, gdy jedna taka mała rybka z takich tych najmniejszych, jakiś tam po prostu nagle zupełnie przypadkiem, gdzieś tam była świadkiem zdarzenia, w którym bodajże zginął jeden z rekinów i wszystkie inne rybki pomyślały sobie, że to i zwierzęta w ogóle w tym oceanie, że to właśnie przez tą rybkę zginął ten rekin i ta rybka już taka... wydawało się, że już wiecie, już jest taka naprawdę ważna i w ogóle i wykorzystała tą sytuację i do czego zmierzał. I w pewnym momencie przyszła na negocjacje chyba z jakimiś rekinami już najważniejszymi, najgroźniejszymi w całym oceanie i myślała, że tutaj będzie coś tutaj już znaczyć. I pamiętam... Tę scenę, kiedy po prostu jeden z tych rekinów wziął taki, no tak jak tutaj macie roletkę, prawda, taki zwiniętą i tak, i tak zwijał tą roletkę, nie? I mówi, najpierw w oceanie są rykiny nie? Pach, potem coś tam, nie? A ta rybka, a teraz ja, a teraz ja nie. Pach, i tak wiecie, zjeżdżał na dół i ciągle jakieś tam skorupiaki, mięczaki, coś tam. I to już zupełnie na dole, a teraz to już ja, nie? Nie, jeszcze ja staram się w takiej sytuacji właśnie tak nie jest łatwe ale tak sobie uświadamiać w sensie Słowa Bożego może no, ja gdzieś tam wiecie, na dole jest Słowo Boże zachęca nas do tego nie mamy się mienić, wiecie, jakimś wyższym to też jest Słowie Boże z drugiej strony mam nadzieję że u was nie ma takiej sytuacji ale chciałem zwrócić uwagę na, na koniec tego kazania właśnie na ten najważniejszy porządek rzeczy że jest Jezus Chrystus On jest głową a my jesteśmy trochę Jesteśmy sługami. I taką postawę myślę w kościele powinniśmy przejmować. W każdej chwili. Jeżeli pastor przyjdzie i albo ktokolwiek inny, to nie musi być pastor. Poprosił o jakąś pomoc, służbę, jakąś drobnostkę czasami. To nie róbmy tak jak dzieci czasami moje też, że momentalnie po prostu w głowie pewnie się przewija sto wymówek, a ta, którą akurat wyartykułuję słownie, nie jest najmądrzejsza, nie dam się nabrać na to, a czasami może i dam. Ale miejmy tą postawę sługi po prostu, wzajemną. Ba, więcej. Ja wierzę w to, że jeżeli chcemy, żeby nasz Kościół rósł. Żeby Królestwo Boże w tym mieście, wśród nas, żeby Jezus tutaj królował i rządził, to nawet powinniśmy chyba szukać nawet. To jest postawa dobrego sługi. Chciałbym mieć takiego podwładnego w pracy, który wiecie, będzie mnie mordował za przeproszeniem, że on jeszcze to chce zrobić i to i chce pracować. I w ogóle on nie chce do domu iść. Może trochę teraz przesadzam. Nie <grym> wiadomo, jest kodeks pracy i tak dalej. Ale wiecie, chyba o co mi chodzi. z drugiej strony powinniśmy się prześcigać właśnie w takich rzeczach. Poszukiwać. Przejść do pastora, pastorze. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których nasz pastor po prostu zdrowotnie też nie wytrzymał. I po prostu zrezygnował na tą chwilę ze służby. Choć byli ludzie, którzy służyli, ale no myślę, że wiele rzeczy musiał prosić, podać, jeździć, chodzić. To jest problem małych społeczności. Prawda? Jakby byłem członkiem zboru w Gdańsku na Menonitów, to ja nie widziałem takich problemów. W zborze, gdzie jest 300 osób i ileś tam grupów uwielbiających. Tam podobno trzeba się zapisywać chyba na miesiąc do przodu, żeby zagrać w ogóle i zaśpiewać. Tam nauczycielek szkółki jest po prostu mnóstwo. W naszych społecznościach, takich mniejszych nie jest tak. Tutaj każdy, i Paweł na pewno to potwierdzi, każda taka inicjatywa jest cenna i nie widziana. I przynosi błogosławieństwo i nie tylko dla zboru, ale też jestem przekonany, że dla osoby, która, która podejmie to wyzwanie i to swoje ja, wiecie gdzieś tam, może nie z góry, ale może gdzieś połowie się wydaje Wam, że jesteście trochę tam niżej, rozwinie tą plaszę. Także chciałbym, żebyśmy się na koniec pomodlili, przyszli do Pana, błogosławili Jemu. I żeby zachęcam, żebyśmy naprawdę przeszukali zakamarki swojego serca i popatrzeli, jak przyjrzeli się, jak się w Rostrze, wiecie Słowie Bożym. Czasami nie jest łatwo. I przyszli do Niego i On jest wielkim Bogiem. Wiecie o tym wszyscy, jakie naprawdę różne dziwne rzeczy, które robiliśmy w życiu, Bóg nam wybaczał, wyciągał, błogosławił. Nie ma rzeczy niemożliwych dla pana. Amen. Amen. Chmę. Chmę. Chmę. Boże do nas poprowadził mój Cię. Kochani, nasz Ojcze, dziękujemy bardzo, że w swojej wielkiej miłości wybaczyłeś nam nasze grzechy, nasze nieprawości, nasz błąd, nasze bluźnierstwa, nasze brudne życie. Dziękujemy Tobie, że to przebaczenie, chociaż tak wiele Cię kosztowało życie Twojego innego Syna, miłowego jego mękę i jego święczna krzyże To jednak nie cofnąłeś się przed tą ofiarą, tak, aby nam wybaczyć, aby nas oczyścić, aby nam umożliwić wejście do Twojego Królestwa. Uczestnictwo w tym błogosławieństwie i obfitości nowego życia. Dziękujemy Tobie Panie. Dziękujemy, że nam wybaczyłeś. I też wybaczając nam, uzdoniłeś nas, nie tylko nakazałeś nam przebaczyć, ale uzdolniłeś nas do tego, żebyśmy mogli wybaczyć wszystkim z serca. Nie tylko słowami, nie tylko jakimś gestem, Ale prawdziwie z serca wybaczyć. Tak aby w sercu zamiast tego zranienia, tego żalu, tego szczęścia, tej samobrony i poszukiwania winy w drugim człowieku, patrzymy na niego jako osobę, która potrzebuje naszej pomocy, potrzebuje Twojego miłosierdzia, potrzebuje łaski i dobra. Dziękujemy, Panie, że nas do tego ustalisz, do tego nas wzywasz i o tym nam dzisiaj przypominasz. Abyśmy nie żyli, nie, nie żyli przeszłością i jakimiś rzeczami, które inni nam wyrządzili. Abyśmy usprawiedliwieni przez Ciebie, oczyszczeni przez Ciebie, nie nosili w sercu żadnych uraz, żadnej nienawiści, i abyśmy, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy jesteśmy przez szatana zapędzani w jakieś kości ruki, wmawia nam, że możemy sobie na to pozwolić, że jest to słuszne, żebyśmy się gniewali, żebyśmy przyjmowali jakąś wrogą postawę wobec abyśmy rozpoznali to jako jego taktykę zniszczenia, abyśmy to dostrzegli, że jest to jego diabelskim działaniem które ma zniszczyć nas samych i jeszcze innych wokół pola Daj nam Panie, abyśmy świadomi Jego ataków, jego, jego, jego techniki działania. Umieli mu się przeciwstawić, umieli ukorzyć się, umieli zobaczyć konieczność i potrzebę przebaczenia w każdej jednej sytuacji. Nie liczyć to siódmy czy siedemdziesiąty raz. Ale zawsze Panie być gotowi i przebaczyć bez względu na to, jak poważne jest nasze zranienie, jak głębokie są nasze rany. Pomóż nam w tym, Panie, i pomóż nam pamiętać o Twoim ogromnym przebaczeniu. Dziękujemy Panie też, że przebaczając możemy stać się kanałami błogosławieństwa dla innych że kiedy czynimy to, czego świat nie potrafi zrobić, wtedy też w tobie objawia się, w nas objawia się Twoja moc i możesz dotykać ludzi w szczególny sposób. Także nie tylko my będziemy błogosławieni, ale też inni będą dotknięci tym błogosławieństwem. Daj nam też pani mądrość i łaskę, aby umieć pomóc tym, którzy walczą z tym, którzy zmagają się z tym, którym wydaje się, że nie potrafią przebaczyć. Daj nam Panie mądrość, abyśmy umieli doradzić i też miłość do nich, i cierpliwość w tłumaczeniu i w modlitwie za nimi. Bo wiemy, że tylko Ty jesteś prawdziwy tym, który jest w stanie to wyjaśnić i dać do serca tę właśnie zdolność, tę łaskę bez serca przebaczyć. A to modlimy się Panie w tym zboża, aby nie było między nami jakichś ukrytych uraz, jakichś ukrytych żalów, czy czegoś, co ukrywamy pod fałszywym uśmiechem. Ale żebyśmy byli szczerzy wobec siebie, żebyśmy mogli patrzeć sobie prosto w oczy i mówić też o tych różnych rzeczach, które mogą boić, kiedy o nich rozmawiamy, ale są konieczne, żeby nie było między nami jakichś odrażnień, czy ukrytych właśnie złych odczuć, czy, czy postaw wobec siebie wzajemnych. Pomóż nam pani miłować się czystą miłością. I w ten sposób też miłować Ciebie i świadczyć temu światu, żeśmy Twoje. Dziękujemy za to słowo, Panie. Musimy byśmy każdemu z nas wydawać jego dobry owoc. Jeszcze jedna rzecz, tu stoję. Jestem upoważniony, żeby przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia wierzących ze szczecinka. I <laughs>